Chcemy od razu też pogratulować osobie, która stworzyła owieczkę Basie. Tak. No To jest no. mistrzostwo świąt. Ja wam zdradzę, że kiedy pojawił się ten filmik, to mieliśmy dzikie podejrzenie, że to jest działalność firmy Sony i dzwoniliśmy do Sony, czy, czy to jest sprawka. Natomiast Sony w tym samym czasie dzwoniła do Agory, czy to Agora nie zrobiła sobie tego, tego, tego materiału, czy to jest nasza sprawka. Generalnie okazało się, że nikt z nas tego nie zrobił, więc... E, I tak, nadal nie wiadomo, kto to nadal nie wiadomo, ale to jakby świadczy o skali, profesjonalizmie i fajności tego materiału, który wydaje mi się, że niechcący nie, nie, nie przyćmi nieco wysęp Olafa, <gry> który był opublikowany w jednej nocy, ale osoba z owieczki Basi, no szacuneczek, to jest naprawdę świetne, świetna, świetna robota. Dałem to pewnie dużej dużo ilości no, osób wierzę, w radości. Owieczka Basia by na wygrać montalnet naprawdę znaczy Owieczka Basia mam nadzieję, że jakoś tam nagrody od firmy Sony zostanie tam i ufundowana, bo by warto.